Rozdział szósty. Podpatrzyłem, gdy otworzył baranek pierwszą z pieczęci i usłyszałem jedno ze czterech zwierząt mówiące jakoby głos gromu. Chodź, a oglądaj. Ujrzałem tedy, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, miał łuk i dana mu jest korona. I wyszedł zwycięzca, aby zwyciężył. A gdy otworzył wtórą pieczęć, słyszałem wtóre zwierzę mówiące. Chodź, a oglądaj. I wyszedł drugi koń rydzy, a temu, który na nim siedział, dano jest, aby odjął pokój z ziemi, aby jedni drugich zabijali, a dany jest mu Miecz wielki. A gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące, chodź, a oglądaj. Patrzyłem tedy, a oto koń wrony, a który na nim siedział, miał szalę w ręce swojej i słyszałem głos w pośrodku czworga zwierząt mówiący, ćwierć pszenicy za grosz. A trzy ćwierci jęczmienia za grosz, a nie czyń szkody olejowi i winu. A gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego. Chodź, a oglądaj. Wtedy patrzyłem, a oto płowy koń, a tego, który siedział na nim, imię było śmierć a piekło szło za nią i dana jest im moc nad czwartą częścią ziemi, aby mordowali mieczem i głodem i śmiercią i zwierzętami ziemskimi. Po tym, gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze tych, którzy zabici byli dla słowa Bożego i dla świadectwa, którego bronili. I wołały głosem wielkim, mówiąc, Pókiż, Panie, któryś jest święty i prawdziwy, nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi. Tedy dane są każdemu szaty białe i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez mały czas aż by się też napełnili towarzysze ich i bracia ich, którzy mają być zabici jako i oni. Potem zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć. Oto częsienie ziemi wielkie stało się, a słońce było czarne jak wór włosiany, a księżyc Stał się jak krew, i gwiazdy z nieba upadły, Jako figowe drzewo porzuca niedojrzałe figi swe, Gdy od wiatru wielkiego zatrzęsione bywa, A niebo ustąpiło jako księgi zwinione, A wszelka góra i wyspy z swoich miejsc przeniesione są, A królowie ziemi i książęta, i bogaci i rotmistrze i mocarze i wszyscy tak słudzy jak i wolni pokryli się w jamy i w skały gór. I rzekli górom i skałom padnijcie na nas i zakryjcie nas od oblicza tego, który siedzi na stolicy i od gniewu baranka. Albowiem przyszedł dzień ten wielki, a któż się ostać może?